Witamy w Radio Luz w audycji Masz Trzy Życia. Radio Luz akademickie we Wrocławiu na 91 i 6 FM. Albo w internetach. Albo wszędzie. w internetach, wszędzie, cały świat. Wszędzie, na, na Filipinach. Tak, jesteśmy. są z wami Mateusz Gasiński. Michał Hawełka. Kamil Mazur. A za techniczną stronę w całości odpowiada Sylwia Prigoń. I to Przechodzimy, tak jak zawsze, do newsów. Powiedz mi, co tam dla mnie dla mnie Dużo pary. Du dużo. Pari. dużo? <ako> Nie mam ten żart. Ile on jest od roku? Od roku bo było gorąco, jest gorąco. No i oczywiście zaczęło się wyprzedaż Steam. Steam, Jest tak gorąco, jest więc są to gorące oferty. zostaw mój portfel. Gorące oferty. Ja tylko tak na początek chcę ludziom przypomnieć, żeby kupowali tylko te gry, które są na tej takiej głównej wyprzedaży co trwa 48 godzin, albo co są na flash sailach, czyli 12 godzin, albo czekali do 22 do końca bo prawdopodobnie te gry, które są teraz w całkiem niezłej ofercie, będą jeszcze w lepszej. A ja tak jeszcze polecam też, zanim kupicie jakąś grę, zastanówcie się trzy razy, czy na pewno chcecie w nią grać. Nie, to jest standardowe, czy kupuję i zresztą później nie leży na półce, co na wirtualnej półce. Bo moje 100 gier na Steamie leży i czekasz kiedyś się nimi zainteresuje. Macie coś, jakąś grę, na którą czekacie? Nie, ale widzę grę, którą dzisiaj chyba byś opowiadał. Tak. I jest tutaj taka. Jest. Jest ona, ja też, widziałem, że jest. Ja osobiście czekam, bo ja nigdy nie zdążyłem jeszcze zagrać w portala, dwójkę. To jest po prostu, już wiem, że jeszcze do instalera. Wczoraj minęło wczoraj, wczoraj był. wczoraj był? A, to A to portal jest, tam Portal często to, się pojawia. w tych będzie promocja, więc. Więc ja czekam. Kolejna rzecz, która jest jakby bardzo ważna w świecie growym. Wiadomo, wyprze wyprzedaże na Skimie zawsze ważne, ale. Y więcej nowości na pewno dowiemy się na E3, które zaczyna się już dzisiaj. Już dzisiaj. I w zasadzie jakoś po 18.00. Wiem, że to ma być godzina 10, koło 11.00 czasu amerykańskiego, więc u nas to pewnie 18.00, 19.00 jakoś. Coś nie, koło nie tego? Jest, nie, więcej. Nigdy nie wiedziałem. Jak to się tam nie jest 8 godzin. Tam jest, tam jest 8 godzin do, jest Eastern. do, do ale różnicy między nami? Nie. 8 godzin jest od y Greenwich, a my mamy jeszcze mnódła. Uuu, mm. ale ja nie wiem dokładnie, gdzie jest za czy... 3. No właśnie. Na którym nie, wybrzeżu, no bo właśnie, to jest, to jest dwóch godzin. W każdym razie dzisiaj zaczynają się pierwsze jakieś tam no konferencje. Zaczyna się od, się od Nintendo. tam Będą Będę tam. Nintendo i Bethesda dzisiaj ma swoje. Bethesda pierwszy raz ma jakąś konferencję. Tak. Jutro będzie trochę ciekawiej, znaczy trochę ciekawiej, będą nowości pod tytułem YouTube, Microsoft i, czyli i duże firmy typu Electronic Arts i Ubisoft, więc tam na pewno się bardzo dużo ciekawych rzeczy pojawi, na pewno się dużo dowiemy o grach Ubisoftu, które miały wyjść dawno temu, a teraz będą brzydsze. Na pewno tak będzie, zawsze tak jest. W ja szczególnie na którą ja najbardziej czekam, czyli Mirror Edge. To jest, jakby zapowiedziane nie, nie dwójka, nie kontynuacja, tylko właśnie kataliz. I oni też chcą jakby wyzerować trochę serię i zacząć całą przygodę fake. Czyli robią reboot od jednego, jednej części, tak? tak? Tak, bo ona była, była fajną grą, ale... Ona była śmienitą grą, ale tak, bo... bardzo słabo się sprzedała. Bo była bardzo słabo rozreklamowana i generalnie, no, jak na tamte czasy, ona była zbyt innowacyjna, bym zbyt, powiedział. ona bardzo dużo... Nie była przystosowana rzeczy. do tego, co się na na rynku działo. Jeżeli mówimy już o rebootach, to Master of Orion, gra 4X, która na pewno Ciebie Mateusz bardzo zainteresuje. Będę na to patrzył, tak. Wyszedł trailer, który bardzo mi się spodobał, bo grafika tam była całkiem ładna na tym, na tym trailerze. Na początku jest taka pikselowata, która potem przechodzi w nowoczesną grafikę, że o, patrzcie, robimy teraz ładne, ale oczywiście wystrzały jakieś coś było, tak piu-piu-piu, standardowe. To pytanie brzmi, czy to będzie to samo, tylko ładniejsze, czy napiszę to na nowo? Ciężko stwierdzić. Na razie wiadomo, tyle, że nie będzie free to playem. Dobrze. Że będzie zawierała najlepsze mechaniki z trylogii. Najlepsze mechaniki z trylogii. To może być cenne. albo świetne. Rezerwowanie serii i biorą najlepsze rzeczy z trylogii? No, tak trochę dziwnie. Biorą, no to co się sprawdziło, to wezmą, no, czemu nie? No, bo jednak te trzy gry miały takie dość różnice między sobą, nie? Jesteśmy już w zasadzie w okresie wakacyjnym, a więc zbliża się coraz bardziej okres gier sportowych, które po raz kolejny będą masowo atakowały Jak kieszenie, kieszenie wszystkich fanów sportu no. elektronicznego. Tak, będziemy, będziemy tu sobie update'ować rozsery i będziemy dostawać coś jeszcze? Ciężko stwierdzić. Na pewno Pro Evolution Soccer 2016, które będzie w tym roku obchodziło 20-lecie. Wow, to czego nie i Pro Evolution Soccer 20? No nie wiem, w każdym razie wyjdzie we wrześniu, 17 września wychodzi w Europie i z tego co wiadomo na razie to będzie trochę więcej drużyn i to jest w sumie największa nowość, czyli standardowo. <śmiech> więcej skórek. A będą kapelusze? Chyba nie. Nie Koda. będzie też kobiecej reprezentacji, więc nie walczą z FIFA w tym przypadku. Aha, no to nie już wiem, czy to przegrali. Robi co tak, przegrali. Kolejna rzecz. Dwa największe, znaczy dwa największy. największy w zasadzie streamerski jakby serwis Twitch dostanie swojego nowego konkurenta. Kto się Konkurent? dołączył do tego? Nie byle kogo. Nie byle kto, bo wiadomo, Google chce wszystko, a więc yy, także i tutaj stwierdzili, że no. YouTube jest popularny, Spróbujmy. to czemu w sumie nie połączyć YouTube'a z grami, tak bardziej streamersko? streamersko. I powstał y, serwis YouTube Gaming. Tego lata będzie miał swoją premierę, no i ma oferować w zasadzie to samo co Twitch, ale w lepszej jakości i generalnie wszystko ma być lepsze. Jak to w lepszej jakości? Że z, z, no będzie, po prostu wiesz, lepiej, oni powiedzą, że jest lepiej, to znaczy, że jest no, lepiej, musi przesiąść znaczy, się z Twitcha na YouTube dużo ludzi na, HD Tak, tak dużo HD ludzi narzeka na przykład na Twitchowy player, który przy, zwłaszcza przy odtwarzaniu starych transmisji yy, ma tam jakieś problemy, że ciężko coś tam przeskoczyć, yy, czasami się zawiesza bez powodu. Ten YouTubeowy podobno ma być lepszy. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Zobaczymy, ale... czy zaadaptują sobie wszystkie emotikonki, które się na Twitchu pojawiły. Ale no dobrze, że pojawia się jakaś konkurencja. Tak, tak, bo hitbox niby istnieje, ale tak naprawdę, nie oszukujmy się, on jest taki hipsterski powiedzmy. Jest, bo jest. Jest, bo jest. Ja dużo rzeczy teraz w tym tygodniu zdawało się z CD Projektem. To, to, się też, stało. to się stało. Ogłosili, ile sprzedali gier. I to fajnie, bo nie powiedzieli... W zasadzie to ile... jednej gry. Jednej, no tak, jednej <gry>, gry. Wiedźmina 3, którego dzisiaj właśnie będziemy mogli recenzji posłuchać. I to nie jest tak, że akurat co ten projekt fajnie zrobił, że nie powiedział, ile gier oni dali sklepom, tylko ile konkretnie pudełek już ktoś kupił. I to jest prawie 4 miliony. I to przed... dużo, gier. to dużo. dużo gier. To jest taka mała fachowa, fachowa, fachowa opinia. Dużo jest? ilości jednej gry. Dużo. Tylko, że niestety że oni ogłosili tą właśnie ilość sprzedanych egzemplarzy, stały się dziwne różne rzeczy, ponieważ wiadomo, rynek od razu inwestorów zareagował, akcje gry, akcje spółki CD Projekt podskoczyły w 20-25 zł. i to jest bardzo dużo na plus, musimy, możemy pochwalić, tylko niestety do tego wyraził swoje niezadowolenie względem tego Komisja nadzorów Finansowego. Nie dopełnili jakiegoś, tak, nie, nie dopełnili, Zagrali trochę nie fair, o, w, właśnie w stosunku nie... do, do ludzi, którzy tam na giełdzie grają, grają to bo oni tam mają jakiś taki system informowania właśnie inwestorów, co jest jakieś ile sprzedaży, tego, że oni mogą właśnie wtedy działać, a oni nie dali tego informacji do tej systemu i dla niektórzy inwestorzy nie mogli, mogli się nie dowiedzieć o tym. I, I tam... mogą dostać za to całkiem potężną karę. Tak, to nie mówię o tym, że nie ma urzędów w Wiedźminie 3, więc różne rzeczy się dzieją, ale niech się dobra. Dobrze sprzedaję no, to jest najważniejsze. Zakończymy dalej gorąco, trochę pary wrócimy do Steama. E, do Steama albo okolice, okulusz. No to Oculus. podobne jest. Można dużo gier na Steamie, które Oculusa używają. Kupić pytanie, czy będą mogły używać tego nowego v który pokazali. Co pokazali? pokazali? Podobno Oculus ma być sprzedawany z, z, z padem X -Boxa. X -Boxa. One. To tak, ale pokazali też, co yy, się nazywa Oculus Touch. Touch. To są jeden albo właściwie dwa kontrolery, które są no, zakładane na rękę, mają takie paski jak miały te Wimoty od Wii, żeby nie rozwalić sobie nic. Na każdym, na każdym z tych padów jest jeden... Jedna gałka, dwa guziki i jeden trigger. Do tego całość ma takie obręcze wokół palców. Ponoć potrafi wykrywać ułożenie dłoni, co pozwala na jakby przeniesienie rąk w świat gry. Pytanie kiedy, albo nie. Pytanie jak szybko pojawi się jakaś gra, która to wykorzystuje. I zobaczymy, zobaczymy czy to w ogóle się przyjmie w tak. ogóle. No i pokazali też ostateczną wersję konsumencką e, Okulusa, która przychodzi ze słuchawkami z tego, co się kojarzy. I spadem I z padem. I co ciekawe, y, tutaj jest taki mały mariaż z... Xboxem i Microsoftem i można powiedzieć, że Oculus tym samym jakby, no może nie tyle przyłączył się do Microsoftu, ale Microsoft ma teraz jakby konkurent, jest godnym konkurentem dla Morfeusza od Sony. Teraz Sony. mamy takie, taką walkę dwóch gigantów. Oni w sumie doszli z założenia, że nie będą tworzyli swojego projektu, jak Ko już mogą. Korzyją któryś. Użyć, któryś rzucą rzucą pieniędzy kogoś innego, tak? tak? No i to tyle. Będziemy mówić o czym, czy w te gry wasze będzie można grać na Oculusie? W moją raczej nie. A w moją są że będzie można zagrać no Zaki... Wiesz, może przystosowana do tego, że da radę. No to co? No posłuchamy zaraz. Zaczniemy od której z nich? Której? Od Wiedźmina. Wiedźmin Wiedźmina. przecież jest świeżutki, to trzeba. O no nie to wie. Wysymy, prosto z a Wiedźmina nie będzie to wirtualna rzeczywistość, ale dalej będzie ciekawa rzeczywistość. Akademicki radiolus, audycja Masz 3 Życia i lecimy do Nilgardu. Nilfgaardu? Nie wiem gdzie. Nilgard też tam jest. Nie ja tam byłem. Wiedźmin 3, Dziki Gon, największy tytuł w tym roku, nie tylko, nie tylko polski, ale chyba ogólnie, bo mam wrażenie, no ocena na Metacriticu też nie kłodnie. Jak nie, nie, nie tytuł roku, to po prostu... W zasadzie w pisek. W tym roku już nie ma, kto mu zagrodzić tak naprawdę, nie oszukujmy się. Bo kto? No nikt. Nie wiem, kiedy wychodzi trzecia część Starcrafta. Nie ma, no nie, Legacy of the Void, czyli ten dodatek może wyjdzie w grudniu, ale to nie wiadomo. No. Ale to wciąż jest ten dodatek. To, to jest, no wiesz co, będzie to będzie chyba sam dodatek, będzie można go kupić i nie trzeba będzie mieć poprzednio. No tak, to tak z poprzednią było. Dobra, Wiedźmin. W każdym, w każdym razie, zergii. Wiedźmin 3. Standardowo tytuł, tytuł zrobiony przez CD Projekt Red, trzecia część. Grałem w jedynkę chwilę, znaczy chwilę, trochę grałem, średnio mi się podobało, grałem w dwójkę, trochę mi się ciało. Yy, trochę mi się nie podobała szczerze mówiąc ta gra, ale stwierdziłem, że dam szansę trójce, bo jednak wszyscy tak, wszyscy um, tak się chwal, tak chwalili tą grę, że yy, nie było innej opcji. Kupiłem i muszę powiedzieć, że jestem zauroczony. Zauroczony. uroczony. To uroczony. Zacznę może od tego, czym ta gra jest. No, jest to RPG. Ciężko nazwać. Nie, nie wiem w sumie, jak to. RPG Akcji. To akcji, akcji RPG, chyba. no. Właśnie. Można to tak nazwać. Yy, chodzimy Wiedźminem jedyną postacią predefiniowaną, co ludziom się oczywiście nie podoba zazwyczaj. Bardzo dużo ludzi narzeka na to, że nie można sobie stworzyć postaci w tej grze. Ciekawe dlaczego, bo się nazywa Wiedźmin. Może dlatego. Jest Geraltem z Rii, tak, więc... Tak. W każdym razie chodzimy, eksplorujemy świat. Yy, no Nilfgaard i, i okolice. Tam mamy te całe wszystkie miasta znane z książek. Świat nie jest aż taki duży jak y, w książkach, y, ale to jest chyba furtka dla twórców, żeby mogli ten świat kiedyś powiększyć za pomocą dodatki, jakich dlc na Dodatki, dodatki. Jeżeli chodzi o fabułę, mamy Geralta, który goni za Yennefer. Bo ona mu cały czas ucieka. No ciekawe. Ciekawe czemu? Cały czas mu ucieka. W każdym razie y, w końcu ją dogania i dowiadujemy się co tam się dzieje w ogóle w całym tym świecie, ogólnie jest stan wojny. Więc nie będę za bardzo zdradzał, no bo to jest jednak gra RPG, w której jednak fabuła jest ważna, więc warto ją poznać samemu. Jak Możesz się gra? Powiedzieć, kim jest sam Wiedźmin, bo nie każdy ze słuchaczy musi wiedzieć. Wiedźmin to jest ogólnie... Mutant. Mutant, tak. Można powiedzieć, że to jest... Nie, to jest, to nie, to jest ten człowiek, był, on był który... On był sierotą, która jest po prostu wzięta przed taką specycją. Nie był sierotą. On miał normalny, korowany, kolizow, ale zabrali. Już to. nie pamiętam. On po prostu jest wyszkolony przez specjalną taką, można powiedzieć, organizację Wiedźminy. Wiedźmin, tak, Wiedźminów, którzy Do zabijania potworów. Do zabijania potworów przez wiele lat ich tam właśnie podd no. Dobra, ale generalnie w tej historii to jesteśmy właśnie w momencie, kiedy ci Wiedźmini już przestają istnieć tak. i wszyscy się na nich rzucają i tam jest dużo w ogóle takich nieprzyjemnych tematów związanych z rasami i tak dalej. Ale do rozgrywki. Rozgrywka wygląda w sposób następujący. Mamy otwarty świat, yy, po którym podróżujemy na koniu bądź pieszo, a może i czasem także łódką. Yy, jeżeli wykonujemy główny wątek, no, to nas po mapce prowadzi, gdzie mamy iść, z kim porozmawiać. Ale jest też y, bardzo dużo questów takich pobocznych, y, zadań wiedźmińskich, gdzie musimy kogoś y, znaleźć, jakoś potwora i go zabić, albo gra w gwinta, czyli taki taka mini-karcianka, mini karcianka. która jest też wbudowana w samą grę. Jeżeli chodzi o wielkość tego świata, to jest on przeogromny. Ja zacząłem, pierwsza ta lokacja, w której się w zasadzie grę zaczyna, nie licząc tutoriala, wydawała mi się całkiem obszerna. Mamy podobnie jak w Assassin's Creedach pozaznaczane na mapie jakieś ciekawsze punkty, które jeżeli odkryjemy wszystkie, to tam mamy achievementy. I tak sobie pojeździłem, porobiłem wszystkie rzeczy, zajęło mi to tam parę godzin i się okazało, że kolejna lokacja, do której wchodzimy jest z 10 razy większa. <gry> Rozmach gry jest ogromny. Także ja też tutaj muszę zaznaczyć, że to nie jest jakby recenzja po pełnym przejściu, bo ja tej gry to jeszcze bardzo długo nie skończę. To są moje wrażenia po, po tym, ile już przeszedłem, a przeszedłem powiedzmy gdzieś tak z 20-30% gry myślę, co jest wciąż liczbą około 10 godzin, jak nie, więcej, jak nie więcej. Ale to mówisz o przejściu całkowitej gry, czy przejściu głównego wątku? Jeżeli chodzi o główny wątek, no to myślę, że z tego całego czasu zajął mi tak gdzieś 5-6 godzin, a tam jestem gdzieś właśnie, właśnie w 20-30%. Mhm. Więc główny wątek około 50-60 godzin chyba zajmuje. To sporo czasu. Sporo. Plus, bardzo dużo questów, które nie tylko mamy na mapce, ale też czasami spotykamy ludzi po drodze, którzy mają wykrzyknik. Jest jednak wykrzyknik. No Jest okay. jednak wykrzyknik i proszą nas o jakieś tam, na przykład jeden quest, który mi się natrafił, to babcia, która stała przy swoim domu i poprosiła mnie, żebym przyniósł jej patelnię z domu. Bo tam jacyś ludzie weszli i zabrali jej patelnię. I, też... i, I w ogóle bardzo mi się podobają te wszystkie smaczki, które mamy w trakcie gry. Na przykład ta babcia, która na koniec po wykonaniu questa mówi, ja mówię, że nie chcę od niej żadnej nagrody, a ona do mnie mówi, weź tutaj masz na drogę jabłuszka. I to jest właśnie też bardzo duży jakby problem twórcy mieli, jakby, bo dla nas dla kultury słowiańskiej to jest dosyć takie oczywiste, takie smaczki, takie żartiki i oni próbowali to właśnie przenieść w jakoś taki właśnie anglosaski język i tak dalej. I to im się udaje i ludzie próbują jakby widzą te nasze słowiańskie jakby takie przygody no, tak, no, i tak dalej. No, wiesz po polsku czy po angielsku? To do tego jeszcze dojdę, bo to jest akurat ważna kwestia dosyć. Jeżeli chodzi o sam świat, to wygląda no, no, naprawdę, jeżeli byliście na polskiej wsi, to u wie lepiej. Wiedź Wiedźmin <śmiech> was w ogóle nie zdziwi. Bardzo fajne jest to, że te, te ścieżki między wsiami są właśnie takie, takie zwykłe, wydeptane. Nie ma tam jakichś, tak, że to jest proste. Wszystko Traktów tak, i tak dalej. Tak, to jest wszystko takie... Takie przaśne, takie swojskie, nasze. Swojskie, tak. wszystko, wszystko to super wygląda. Yy, zastanawiałem się, czy, czy właśnie nie będzie problemu z przełożeniem tego na angielski. I zacząłem grać po angielsku, bo akurat język konsoli mam na angielski ustawiony, więc domyślnie miałem po angielsku. I ten dubbing, szczerze mówiąc, był taki średni. średni. Na początku w ogóle zasmuciło mnie to, że na przykład yy, rozmawiam z kimś i on tam krzyczy, albo jest w ogóle jakiś taki zdenerwowany czy coś, a po animacji tego nie widać. On sobie tak stoi i się rusza po prostu lekko, nie? Yy, ale dubbing angielski wydawał mi się taki nieprzekonywujący, więc przełączyłem sobie na polski. I polski, muszę przyznać, że jest o, o wiele, wiele lepszy niż angielski. To jest pierwszy raz, kiedy ja to mówię. To się rzadko zdarza, że... Żeby... No. Tak. Yy, polskie dialogi są naprawdę... Znaczy, może też to dlatego, że... że rzecz polskie, pi... po, polskie dialogi były na pewno pisane no, że, po rzecz polsku. Rzecz pisana po polsku, a potem tłumaczone prawda? Tak, ale Tak, to brzmi nie wiadomo. o wiele lepiej. No, no. E, dobra, jeżeli mamy kwestię, że to jest action RPG, jak akcja tej grze, bo to chyba najważniejsza część tej gry. Mm. Walka. Machamy mieczem no jednym dobra. bądź drugim. Mamy też do dyspozycji, do dyspozycji broń dystansową, jak na przykład kuszę. Oprócz tego mamy znaki, czyli magię. Taką ubogą, ale tak. magię. Yy, no i walczymy normalnie. No, mamy parę klawiszy, którymi naparzamy tam lekki atak, mocny atak, yy, uniki, Wszystko to możemy sami wykonać. I możemy też swoją postać ulepszać. Wiadomo, że z każdym poziomem dostajemy tam jakieś punkty, yy, za które każde umiejętność jakby możemy sobie polepszyć. To jeszcze nie powiedz, jak ta walka ma się do, w, w kwestii yy, prostoty. Bo wiem, że w, poprzednich, yy, w, poprzedniej, w poprzedniej części można było przed walką, no nie, nie, nie wpadało się w walkę na hura, że, że widzimy wrogów, od razu nie wpadamy, tylko trzeba było jakiś eliksir wy, wypić, jakieś ziółka zażyć. Na trudniejszych przeciwników, yy, przy każdym przeciwniku mamy jakby informacje, na co jest odporny, co... Jest na... księga, to to tak. bestariusz? bestariusz, tak. Nazywa, gdzie są słabe, yy, mocne I po prostu strony. można się przygotować, kupując specjalne eliksiry, wybierając specjalne znaki, których będziemy używać. Yy, też skille sobie poustawiać tak, żeby jednak mocniej bić dane, danego przeciwnika. Ale bez tego też się da. Na, przynajmniej na początku. Potem wiadomo, że pewnie już będzie trudniej. I ja już jak spotkałem pierwszego żołnierza, dzikiego gonu, to walczyłem z nim chyba z 15 minut, bo nie mogłem go za bardzo uszkodzić, a też nie było jeszcze mi wiadomo, co jest na niego dobre. Bo to po pierwszej walce dopiero, dopiero zazwyczaj wiadomo. Aha. No bo skąd masz wiedzieć wcześniej? Dobra. Więc stąd wyjdziesz, będziesz grał dalej, tak? Będę grał dalej, yy, bo po prostu gra wciąga niemiłosiernie. Jak bagno. Jak bagno, takie, którego w tej grze jest bardzo dużo. No właśnie, do tego mówię. Yy, bardzo serdecznie polecam, zwłaszcza, że, aha, jeszcze tu muszę wspomnieć o tym, grałem na PS4, bo mój komputer to się tylko uśmiechnął, jak zobaczył widzimy, No, yy, powiedział, powiedział no, yy, no. Yy, Ale mam wrażenie, że moja konsola momentami też się uśmiecha i mówi, chciałbyś na, na full detalach, co? Bo zdarza się, że w przypadku... Może nie w trakcie samej gry, ale jak są przerniki filmowe, to czasami animacja tak drastycznie spada na klatki... Płynność. Tak, do, do 10-15 klatek myślę nawet. Bo są takie bardzo mocne przeskoki. Mhm. Więc no nie wiem, była mowa, że będą problemy z, z Mogą być problemy z grafiką mimo wszystko. No nie wiem jak jest na Xboxie. Tam wydusili jest, co się dało. Chyba. Na Xboxie jest, z tego co wiem, no jest mniejsza rozdzielczość, więc... Ale też jest słabszy trochę sprzęt, więc nie wiem jak to, jak to jest tam na Xboxach. W każdym razie na PlayStation Ale grać się da. gra się bardzo przyjemnie, przerywniki tylko czasami wyglądają. Tak sobie. Tak sobie. No, Polecam. Kupujcie, bo nie, nie wspierajcie, kupujcie. wspierajcie polski, polski rynek. Produkt. Polski, polski produkt. Szkoda, nie. że nie z Wrocławia jak Dying Light. Dying Light. niestety spada w tym roku na drugie miejsce. Na drugie miejsce. <głos> Ale dalej jesteśmy mocni, jeżeli chodzi o y, tą. A coraz mocniejsi. Tak, nawet możemy mieć 4A czasami. 4A. Ja to tak to są, jest to, to A. bardzo cieszy. A za chwilę przejdziemy do innej gry, AAA, ale już niestety nie polskiej. Nie polskiej, ale, ale amerykańskiej. Ale będzie można na nią w Oculusu grać. czy znaczy, tak. w Oculusie grać. Po, tak, podejrzam. Nie wiem. To sprawdzimy, to zobaczymy, to jak to będzie. Pozostałe dwa Słuchacie Akademickiego Radia LUS na 91.6 FM, a to jest Audycja Masz 3 Życia, czyli Audycja o grach wideo i do takiej gry właśnie przechodzimy. przechodzimy. Jaka to gra? Gra Borderlands 2 i od razu tutaj jest testowanie. Mateusz znalazł, już jest na Oculus'a. Tak jest. Tak, jest na 100%. Piękna gra. Mówiliśmy kiedyś już o jedynce, może nie w tym składzie. Nie w tym składzie. Ale na pewno kiedyś mówiliśmy, ja jedynkę przeszedłem chyba z pięć razy. Tak, jedynka miała premierę w 2009 roku. A jedna mówił o dwójce, która jest z Miała premierę w 2012 roku. Robione. I co ważne, miała premierę na PS4... Dwa miesiące temu. Tak? Tak. A ty nawet nie wiedziałem. To świeżak. Świeżak. No to mówimy o kolejnej świeżej grze dzisiaj. <gry> Tylko akurat ją grałem na, na pececie. Gra jest, tak jak powiedziałem, na części pierwszej. Jest wyprodukowana przez ten sam studio, czyli przez Gearbox Software. Jeżeli ktoś kiedyś nie słyszał, czym jest w ogóle Borderlands, to chyba najlepiej można to sobie że to jest taka strzelanka połączona z Diablo. Z lutem Diablo. Z tak. lutem I, Diablo. I trochę maźnięta komiksem. Tak, maźnięta komiksem przez oprawę graficzną, bo gra jest takim... 6D, to jest, ma czarne ramki, wszędzie Tak, ona że jest taka właśnie w komiksowej oprawie. Gra przenosi nas do postapokaliptycznego świata na, na planetę Pandora, tak, to jest w drugiej części też jest Pandora. I my kontynuujemy jakby naszą historię, bo tam w pierwszej części była czwórka, czwórka, tak, tak? Była czwórka bo czwórka. jest po DLC jest pięć osób, ale to jest tak ogólnie czwórka. To też jest pos... chyba inna czwórka w. Tak, jest czwórka części. poszukiwaczy w pierwszej części szuka pierwszej części ukrytej krypty, w której było, plus, tak. No tam DLC chyba dodają tą piątą osobę. ale ogólnie to jest czterech bohaterów w pierwszej części szukał ukrytej krypty, która miała tam swoje skarby mhm. i oni ją znaleźli, uwolnili. I tak się kończyła pierwsza część, zaczyna się druga część gdzie mamy znowu czterech nowych Cięcia bohaterów. Uh -huh. Czterech bohaterów, i okazuje się, że tą całą sławę, te wszystkie bogactwo z tej krypty nie przejęli ci nasi czterech poprzednich protagonistów, tylko przystojny Jacek, Handsome Jack, który właśnie wybił się na tym, pozbierał te materiały i on jakby zarządza korporacją producentów broni, Hyperionem. I chyba nieprzypadkowo też edycja na PS4 nazywa się Handsome Collection. Handsome Collection, tak. Tam uh, też jest poprzedni. pre No pre -sequel, tak. Bo, ta, pre, bo pre to jest historia Handsome Jacka. Tak. I Handsome Jug jest teraz głównym naszym wrogiem. I my próbujemy zniszczyć Hyperion. To już nie będę wnikał w fabuła, żeby mnie psuć rozgrywki wam. Ale właśnie my musimy walczyć z Hyperionem. Mamy czwórkę nowych bohaterów. Poprzednia czwórka przeplata się przez grę. Zawsze są oni jakoś tam... A... Jakieś historie albo coś. Jakieś historie. No nie, zawsze możemy ich spotkać. Nie Pojawiają to, się umarli. nasze ulubione roboty. Nasz znaczy, Tak, dany. A jaką to się na robot nazywał? Klap Trap. Klap Trap. A właściwie tak. CL4P... I tam potem tak. reszta też z cyferkami. Czterech bohaterów jest podzielona na... Tam każda postać jest e, nazwana, ma swoim imię, nazw imię i ma swoją klasę, więc jesteśmy na przykład, możemy być komando, który może rzucać wieżyczki. Jest e, assassin, który ma możliwość znikania czy tworzenia hologramów. Jest e, magiczka, ona była e, Sonia... Już dokładnie nie pamiętam. Ona potrafi miała taką zdolność podrzucania do góry i trzymania w takiej strefie, czy postać, która potrafiła nosić dwie bronie. I Ganzerker. To chyba twoja ulubiona, co? Fajna nazwa, tyle Fajna wiem. nazwa. Ja grałem akurat Asasinem, co bardzo żałowałem, bo często brakowało siły, ognia i nie dało się rady, przynajmniej ja nie potrafiłem takim stylem, że przejść obok, z tyłu coś zaciukać, nie nie, nie. właśnie musiałem zmienić swój całkowicie styl gry. Gra, tak jak powiedziałem na samym początku, jest połączeniem strzelanki, bo to jest widok FPP i my normalnie mamy karabin, możemy chodzić, strzelać. Połączen tak, po, idealnie pod okulusa. pod okulusa i połączona z Diablo, bo w tej grze jest po prostu niesamowita ilość znajdzie broni, która lata, którą po prostu... My tam czasami w tej grze musimy po prostu przewalać z naszego ekwipunku do ekwipunku innego, sprzedawać, ulepszać. W ogóle sam kreator broni, możemy łączyć bronię i tam podobnie jest kilkanaście tysięcy możliwości co po, połączenia tej co broni. Najważniejsze gry, te bronie są tworzone losowo. Nie są... losowo więc... To nie jest tak, że mamy taką broń w takim miejscu, tylko za każdym przejściem tej gry różne bronie są w różnych miejscach. Tak? tak, ta broń po prostu jest wszędzie, nie już wypada z przeciwników, są skrzynki do Są nawet takie Otwieracie śmieszne... lodówkę, a tam broń. Tak, ale od lodówki. Niektórzy tutaj można otworzyć toalety i z toalety wyskakuje broń. więc. Bazuka z toalety. Jest... I to jest jakby taka baza, podstawa, kształt tej broni, a to, co my już możemy z nią zrobić, dodać jakieś, nie wiem, elektrostrząsy, płomienie, łańcuchy, wszystko. Co a, tam a te diody też? Diody i, i stroboskop? No chyba nie. To już nie dyskoteka. Cool, to wojna. Albo. albo będzie w DL -DLC, cool. DL DLC. I jeszcze taki diablowy system, czyli levele, plus, levele. Możemy plus, do 50... plus, Proste RP... Taki prosty, niby RPG, ale. Tak, bo to mamy jest rozwój postaci. Mamy rozwój postaci, możemy przyznawać punkty na umiejętności, i rozwijać swoją postać tam do 50. poziomu, bo to jest otwarty świat. I my możemy w niektórych momentach nie dawać rady, więc musimy po prostu polecić sobie na grinda, podbić sobie poziom, lepsze doświadczenie, nowe bronie i po prostu spróbować szczęścia jeszcze raz. Gra jest bardzo fajna przez to, że ma tryb kooperacji. Do czterech graczy, gdzie mamy czterech bohaterów. Ja grałem przez połowę gry ze swoim kolegą i rzeczywiście do dwójka załówek przychodziliśmy, Mapy są ogromne i to jest taka, bo bardzo często tę grę porozmawiali do pierwszej części. Co się zmieniło? I na dużą zmianę zasługuje to mapa. Pandora sama w sobie wcześniej była taką jałową, dosyć pustynią. Tam była pustynia, pustynia, samochód, pustynia, pustynia, no i pustynia. No, trochę, trochę takich radioaktywnych wycieków. No, trochę radioaktywnych wycieków. A Pandora w drugiej części już jest piękniejszą Pandorą. Nie, że jest pustynia. Są ro, mro, takie mroźne, lodowe krainy, jest dużo miast. I tak raz dzięki temu zyskuje. Ale dalej nie ma roślin. Są chyba Aha, raczej. czyli rozrzucili trochę nawozu, dobra. Tak, trochę nawozu jest na Pandorze. Do przemieszczania się między tymi ogromnymi płaciów terenów, e, terenów służą nam samochody. Chyba są dwa modele, dobrze pamiętam. Tam I strzelają. Strzelają, tak. I niestety, tu tak jak ty mówiłeś o Wiedźminie, że tam jest dużo questów, to te questy podobno są, wszystkie są zróżnicowane. To nie jest coś takiego, że zbierz 10, nie wiem, tam z czużych ogonów. Na szczęście jeszcze żaden mi się taki nie trafi. Bo podobno takich nie ma, niestety w Borderlands jest coś takiego, że na przykład zabij 10 tam bandytów, pojazdów bandytów, wyjeżdżasz na pustynię, jest, są, zabijesz 7, tak nie ma. I jeździsz sobie wokół, jeździsz. Jeździsz, czekasz aż łaskawie gra, gdzieś tam ich rzuci, rozpełnuje. Niestety dużo jest takich questów, takich po prostu wydłużających rozgrywkę. Rozgrywka, która trwa około 40 godzin. Więc e, troszkę można się tam pobawić, Pytanie, Ale Ile z tych 40 godzin to jest właśnie, takich. Właśnie, no, dużo jest przemieszczania dużo jest między tymi miastami. Ale to też daje frajdę, jak lecisz lecisz sobie tym samochodem, coś obok jest i tak z działka. I hmm. Bardzo fajne jest też to, że jak skończysz y, główny wątek, to możesz grać od początku tą samą postacią, tylko że wszystko ma wyższy level. Dostosowany chyba do tego, jaki. Jak no w diablo? Jak w diablo, tak. to jest diablo połączone ze strzelanką. Zresztą chyba, mocno. jeżeli gra się w kopie, to też chyba wtedy poziom jest pod, podwyższany, e, tak, żeby żeby grałem osób... cały czas od początku. Ja z koledą, tak jak się gra w zero. kopie. Każdy przeciwnik ma więcej życia albo więcej koncerza. takie. żeby nie było zbyt prosto się zbyt po prostu. Prosto. Też gra potrafi dorzucić nam gracze. Jeżeli chcemy, to nie jest tak, że musimy mieć swojego primata. Możemy mieć po prostu kogoś losowego. I ta gra jest tak fajnie skonstruowana, że to nie jest tak, że rzuci nas jak nie wiem. Ja mam duże złe wspomnienia z paydayem, bo w paydayu to jest jak grałeś się z kimś owcem, to tej gry nie było całkowicie. Tutaj można grać. daję radę. Więc ja tą grę bardzo polecam, bo ona wybiła się bardzo mocno, jest super, jest teraz na Summer sale. No więc pomoże... chciałem spytać, jak bardzo ją polecam w związku z tym, że 75% tańsza jest w tym momencie A ja ją kupiłem jeszcze taniej, na jakimś mandlu Nie, ale o... dobra, 75%, 75% Ja za 75% będę brał, brał. A, a Problemem, ja bym... problemem dosyć jest to, że ona jest tylko w wersji anglojęzycznej, więc nie ma polskiego tłumaczenia, więc dla niektórych to może stworzyć problem więc to jedyny chyba ten jeden czyli, z minusów. Brałbyś i grałbyś. A ja bym Brał. polecał ludziom, którzy mają PS4, bo kupując wersję na PS4, która też nie jest jakoś mega droga, to jest taka standardowa cena, jak na PS4, może trochę tańsza. Dostajesz Borderlands 2 plus wszystkie dlc które wyszły do tej pory, plus Presequel, czyli masa czyli, rozgrywki. Nie, nie Presequel. Presequel najważniejsze jest to, że możesz grać jako Claptrap. No tak, Le? no ale dostajesz to, więc jest Okej, okay, to jest najważniejsze i tego się trzymajmy Brałbyś i grałbyś Brałbym, brałbym i grał Teraz nam no, opowiedz o to, o twojej grze Teraz będzie, no to za Za chwile, czy też brał i grał Mateu, Mateusz zawsze trzyma wszystkich w napięciu do ostatniego Znaczy, jak, jak wejdziesz na Facebooka, już będziecie wiedzieć, co to będzie Ale no, jak nie chcecie Jeszcze jesteś... pozory, pozory Słuchaj, Jeszcze jest gorąco, może leżycie, słuchacie sobie audycji, więc Poczynamy chwilę w napięciu Pozostało jedno pożycie. Przypominam, że słuchacie audycji Masz Trzy Życia w akademickim Radiu Luz na 91 i6 FM we Wrocławiu. I teraz Mateusz, przestań trzymać mnie w niepewności. <grymne> <grymne> może jeszcze chwilkę cię potrzebuję to? Bo jak potrzymacie jeszcze chwilkę w niepewności, będziecie się bić. Bić się bić. będziecie? Tak, będziemy się bić. Znaczy może, może nie, nie my, chyba, że, że, że pobijemy się w tej grze, bo to graś nazywa skolgers i jest diotyką. Taką tradycyjną biotyką dwuwymiarową i ona właściwie jest taką grą, którą można by spotkać na automatach. To jest tego typu biotyk. Yy, ona zostaje z 2013 roku, znaczy 2012 jest na konsolach, yy, tych wcześniejszych, wcześniejszej generacji, potem była wydana w 2013 na PC-ty, Potem do tego dorobili trochę dlc a potem znowu wydali to na PlayStation 4 i PlayStation Vita, yy, jako crossby. No i o co w tej grze chodzi? No, lejemy się. Znaczy, lejemy kogoś. Lejemy kogoś, ale mm, no i jest to taka, powiedzmy, bardzo kompetentna, bardzo kompetentne mordobicie. No właśnie, bo widzisz, że to jest taka standardowa w zasadzie bijatyka. Powiedz mi, jak ona wygląda, bo wiemy, że jest w 2D, ale czy to jest takie bardziej anime, manga, czy bardziej raczej takie, takie normalne? bardziej? Wiesz... Jakbym miał opisać grafikę tego, jest specyficzna. Ani to nie jest manga, ani to nie jest realistyczna realistyczna grafika, e, ani nie idzie to w kierunku takiego Street Fighter'a, gdzie te, powiedzmy, bohaterowie są tacy jak, takie przerysowane postaci z amerykańskich kreskówek, ani nie są to postaci z takich kreskówek właśnie japońskich. Jest to, ta, ta gra ma taki swój własny styl takiego, nie wiem, takiego jazzu. Bo, bo jednak jazz to jest dobre określenie dla, dla tej gry, bo tam w soundtracku jest jazz, e, który jest bardzo fajny, ale też klimat, który w tej grze jest, jest taki bardzo właśnie e, jazzowy, bo mamy m, te, tego typu okolice, mamy jakichś gangsterów i tak dalej, ale jest też część taka supernaturalna do tego, mamy jakieś, jakieś demony i, i takie okolice, więc jest to takie, może nie będę mówił za dużo, bo jednak te historie, mimo że ich jest nie jest wiele, ja przy nich siedziałem i je czytałem Bo one są w formie rzuconego obrazka i dialog Jak w jakimś japońskim RPEG-u Pomiędzy bitwami kolejnymi Ale dla każdej postaci siedziałem i czytałem Jaką historię ma dla mnie ta postać To jest całkiem chyba niespotykane Jeżeli chodzi, w tym, jeżeli chodzi o ten gatunek Bo w bijatykach zazwyczaj się nie specjalnie chyba słucha tego, co oni mają do powiedzenia, tak. tylko klikamy, żeby X, szybko... X, X, X. E, tak, ale tutaj jakby myślę, że zaletą tego jest ta zaleta tego jest taka, że na początku pierwotnie osiem postaci było. Osiem postaci, nie więcej e, i dla każdej można było zrobić dobrą, dobrą historię. I też dobry, dobry projekt, bo to jednak każda pos postaci jest inna. Ona inaczej wygląda, inaczej się nią walczy, ma zupełnie inną historię, zupełnie inny jakby zestaw ruchów ale wszystkie są w tym takim dziwnym świecie połączone, który jest trochę groteskowy, trochę taki makabryczny, ale też trochę taki y, wysublimowany, można powiedzieć, bo mówię, ten jazz, są jakieś takie laboratoria z... Y z takimi operacjami na ludziach i jest, jest naprawdę dziwnie, ale jest to połączone w taki dość ciekawy sposób, a całość jest łączona przez tą postać, tej jest cool Girl, która jest ostatecznym bossem, z którą musimy na końcu walczyć. Nie możemy nią jakby działać jako preser w sensie, że nie możemy wybrać jako, jako postaci, ale ona jest taką powiedzmy spajającą postacią. Jest to taki typowy właśnie bijatyka dwuwymiarowa z, dwuwymiarową, z dwuwymiarowym tłem, więc nie jest jakoś bardzo obciążająca komputer, ale jednak widać, że yy, to, że nie zrobili tego w 3D, pozwoliło mi się skupić na jakości animacji, jaka tam jest. A gra, jeżeli lata w, w tych 60 klatkach, bo ona bez problemu to robi, to naprawdę każdy, każdy ruch, każda animacja, każda część postaci jest... W widać, że była animowana poprawnie. Żadnych rozumieć nie ma, żadnych takich ukryć czegoś, tylko każda postać była przemyślana i każda postać ma własne takie animacje swoje, co jest istotne, bo tutaj te postaci są specyficzne. Na przykład mamy postać, która e, może swoje części swojego ciała rozdzielać. No i na przykład ona jak dostanie... Kopniaka w twarz, to jej głowa podskakuje od szyi, nie? I to jest niuans, który jest na trzy klatki w tych 60-klatkach, więc drobny czas, ale ten, ten element tam jest. To są takie właśnie smaczki, które mi powodują, że czasami aż się mam ochotę, że tą całą grę włączyć w slomo. Nie da się całej gry włączyć w slomo, niestety. Eee, co tu jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? Gra, jeżeli chodzi o no, typową mechanikę bitewną, to jest tak, mamy, mamy sterowanie postacią góra, dół, lewo, prawo, czy to na szczałkach, czy na, na wsadzie, czy na joypadzie, czy na Fightsticku. Skaczemy, kucamy, lewo, prawo. No i mamy sześć przycisków, które nam powodują, że atakujemy. Jest trzy kopniaki, trzy uderzenia. Średni, znaczy słaby, średni, mocny. No i tyle mamy i z tego da się naprawdę kosmosy wyciągnąć. Czyli rozumiem, że jest uczenie się na pamięć kombinacji? Wiesz, no jest, są te kombinacje, tylko zaleta tego jest taka, że one są dość proste, to nie jest, że lewo, prawo, a, b, b, a, lewo, prawo, nie wiem co tam jest, eee, plus jest bardzo, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, jest to najbardziej naj, Najkompetentniej wykonany samouczek w grze y, takiej właśnie w, w, w bijatyce, jaki widziałem. Mamy 40 par lekcji. Każda y, po prostu ma, pokazuje nam, co trzeba zrobić. Mamy po prostu pokazany input, jaki, jaki wprowadzamy. Pokazane jest, co mamy wprowadzić. I gra tłumaczy, co się robi, czemu się blokuje, jak się blokuje, jak się robi kontry i tak dalej. Wszystko jest krok po kroczku wytłumaczone, co jest naprawdę... Po prostu mnie to zmiotło trochę z, z siedzenia, jak to zobaczyłem, że że jest po prostu cały zestaw Właściwie misji, które trzeba wykonać I to powoli uczy No i rzecz się dzieje też w klasie lekcyjnej Więc jest taki nie Nieprzypadkowo, Nieprzypadkowo ale, ale naprawdę mnie to pozytywnie zaskoczyło Właśnie jest ten element No i co? Gra jest naprawdę Myślę, że warta tego Co, co na nią wydałem Teraz jest chyba na, na wyprzedaży jeszcze w związku z tym, z Team Sale Summer Na minus może być to, że są tam No czy są cztery postaci, przepraszam Trzy postaci, które są dlc w tym momencie, nie? Bo są cztery dlc Plus jedna darmowa postać jeszcze w tym momencie Ona będzie płatna, ale w tym momencie jeszcze jest darmowa I trzy postaci są Płatne i jeszcze jakieś spale, słapy są Ale gra Ja, ja, ja twierdzę, że warto nawet jeżeli to jest to, bo to było tak, że oni zrobili tę grę i dopiero potem zaczęli zaczęli z dlc więc to nie jest tak, że oni ucięli coś tam z gry. No i też nie jest tak, że nie można grać z przeciwnikami, z przeciwnikami w, jak nie ma, nie ma się postaci. Ciekawe jest też tak team, można mieć, do, grać z jedną, dwie albo trzy postaci i wymieniać sobie je. Jak mamy jedną postać, a przeciwnik ma trzy, nie ma problemu, nasza postać jest trochę silniejsza, więc wszystko jest zbalansowane i jest naprawdę dobry multiplayer. To jest jednak gra stworzona... I pod, pod multiplayera. Ona jest spoko dla grania takiego zwykłego, ale jednak e, jeżeli chodzi o jakieś na przykład turnieje, też może być spokojnie grana, bo była tak, tak robiona. I ja naprawdę e, polecam tą grę. Ona się nazywa Schoolgirl. Czyli dzisiaj mamy trzy gry, które polecamy. Patrzcie. No tak, jeżeli, jeżeli ktoś lubi bijatyki, taki specyficzny taki klimacik, bo tam jest specyficzny klimacik, mi się podoba. Ja pewnie też spróbuję, bo po Mortalu mam ochotę na coś takiego lżejszego, to, trochę to może z mortalnością. Na, złap sobie na, na PlayStation 4. Na pewno sprawdzę. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Masz Trzy Życia. Pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na nasze społeczniaki, wszystkie, po czyli wszędzie. Yy, Facebooki, Twittery, i YouTube. Y. Wszystko no, ukośnik, masz trzy życia. Ja ostatnio mówiłem, żeby ludzie sprawdzali Slash i masz trzy życia, po wszystkim. Po wszystkim, gdzie nie wpiszesz, tam jest. Tam jesteśmy. Więc na Szanown pewno Cię warto sprawdzać. Nie, nie wszędzie, nie wszędzie, nie sprawdzajcie wszędzie. W przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu Będzie możecie głupić. się spodziewać. W przyszłym tygodniu możecie się nie? spodziewać na YouTubie recenzji gry Chroma skład Chroma Squad, tak. Zost został ładnie przygotował, więc y, będzie dodatkowy content. Uhu! Tak. Y, a przez ostatnią godzinę byli z Wami Michał Hawełka, Mateusz Gasiński, Kamil Mazur, y, a realizowała nas Sylwia Prygoń, to co jej tutaj dziękujemy. Serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć! Cześć.